należy się fiskusowi od podatników i teraz proponuję, żebyśmy tak pogdybali. Co by było, gdyby udało się te pieniądze nagle ściągnąć? 18 miliardów złotych, przypominam. No, szkoda, że nie da się ich ściągnąć, bo mogłyby na przykład załatwić dziurę budżetową. Mielibyśmy ciszej na ten temat. Oj, to mielibyśmy... jest najważniejsze. Dokładnie. Nie mielibyśmy straszenia podwyżką podatków jeszcze kolejnych. Nie mielibyśmy szybkiej prywatyzacji, tylko rozsądną, spokojną. No generalnie rzeczywiście byłoby nam dużo łatwiej z tym <śmiech> tak zwanym kryzysem finansowym, którym nas wszyscy straszą. Ale za 18 miliardów Gdybyśmy mieli czas nadal Hossy i Prosperity, moglibyśmy wybudować na przykład 400 km autostrady, czyli dokończyć cały odcinek A1 z północy na południe czy z południa na północ, jak kto woli. No ale warto też się zastanowić, no czy czego... jest y, możliwe ściągnięcie tych pieniędzy. Yy, no niestety nie jest możliwe, no właśnie, ponieważ jak, nie. Yy, tak naprawdę nawet jest nieopłacalne ściąganie tych pieniędzy niestety, ponieważ gdyby rząd chciał ściągnąć te pieniądze, gdyby państwo chciało ściągnąć te pieniądze, to więcej wydałoby na windykację tych należności tak naprawdę, a wina tutaj tkwi w legislacji, w prawie, które po prostu mocno ogranicza możliwość ściągania tego typu długów. I dlatego tylko 10% z nich jest tak naprawdę odzyskiwane. 2 miliardy udało się. Ścianę. 2 miliardy z 20, czyli nadal tak. pozostaje 18 na minusie. No tak, pierwsza od 22 lat i deflacja, nie chciałem powiedzieć inflacja, deflacja w Niemczech. Koszty surowców energetycznych zdecydowały o tym. Rzeczywiście w, w czerwcu Niemcy miały 0,6% na minusie inflacji, czyli deflację jasne. miały, co oznacza, że ceny spadły, a w niektórych landach ceny żywności poleciały w dół nawet o 10%. Takiej sytuacji nie było od 1987 roku i rzeczywiście tutaj ekonomiści upatrują przyczyny tego w niższych cenach surowców. Ropa naftowa na przykład była, dziś jest to połowę tańsza niż rok temu, kiedy jej ceny były rekordowe. Natomiast oczywiście dla gospodarki nie jest to dobrym symptomem niemieckim, dlatego Niemcy, Niemieccy, ekonomiści specjaliści mają nadzieję, że ten program pomocy niemieckim firmom i wpompowane tak naprawdę biliony A to zjawisko euro, przejściowe jest. E, tak, to że, że, to był, że to był pierwszy i ostatni taki miesiąc tak naprawdę i do końca roku jednak będzie e, bardzo mała ta inflacja w granicach 0,1 do 0,5 ale jednak będzie to inflacja, a nie deflacja. I ceny będą rosły. No tak, a z naszego rynku, Panie Łukaszu, znikną cztery banki. Co to oznacza? zmniejszenie no, konkurencji Tak naprawdę wszystkim. cztery banki nie tyle wyższe. znikną, co się połączą. A czy mamy tutaj osiem banków, gdzie będą cztery fuzje zawarte. Tutaj między innymi Noble i Getting Fortis plus Dominet, G-Money plus BPH i Santander no tak, i nie, Niektóre są, nazwy znikną. Tak, niektóre nazwy nam tutaj zdecydowanie znikają. A oznacza to mniejszą konkurencję na rynku. Mniejsza konkurencja na to rynku. To wyższe opłaty. Oznacza wyższe opłaty, większą, trudniejszą dostępność kredytów tak naprawdę. Również wyższe prowizje, jeżeli chodzi o o, o kredyty. No generalnie rzeczywiście tutaj na rynku bankowym, tym bardziej, że to są duże banki, zaczyna się zacieśniać konkurencja maleje, w związku z czym niestety dla konsumenta, dla indywidualnego klienta może to oznaczać wyższe koszty, zarówno jeżeli chodzi o kredyty, jak i prowadzenie rachunków. A dla banków? No, dla banków w dzisiejszych czasach to oznacza gromadzenie kapitału, wspólne łączenie się pomaga im przetrwać trudne, trudne czasy i tak naprawdę no, kiedy ktoś ma, jeden bank ma powiedzmy pół miliona klientów, drugi milion klientów, a razem mają półtora miliona klientów, no to siłą rzeczy będzie im dużo łatwiej wspólnie przetrwać polscy producenci żywności zamierzają wrócić do Rosji na ten rynek, no to znów będą kontrole rosyjskie. Będą kontrole, bo niestety na rynek rosyjski łatwo dostać się nie jest. Już w obecnej chwili trwają kontrole w 30 zakładach mleczarskich i mięsnych w Polsce. Natomiast trzeba pamiętać... że ten rynek jest bardzo chłonny. Jest bardzo chłonny i jednak jest to gro polskiego eksportu w ogóle za granicę. No trzeba pamiętać, że cały ten eksport jest wart 120 miliard euro rocznie, czyli to są naprawdę poważne sumy. W związku z czym polskim eksporterom bardzo zależy na tym, żeby tam wysyłać swoje towary, szczególnie z tego względu, że w Polsce mają nadwyżkę produkcji niektórych rzeczy, na przykład produktów mlecznych. W związku z czym, pochodzenia mlecznego. W związku z czym ten rynek rosyjski jest bardzo chłonny, on ciągle się rozwija i dla polskich firm jest ogromną szansą na zdobycie... Ale też patrzymy na amerykański rynek. Patrzymy generalnie w ogóle na rynek. Amerykanie też mają przyjechać, skontrolować nasze zakłady. Tak, już nawet zakłady. w niektórych zakładach podobno, na przykład w Mlekowicie trwa mają tego typu kontrole. I ja myślę, że paradoksalnie łatwiej nam będzie dostać się na ten odleglejszy rynek amerykański niż na rynek rosyjski. Silny złoty to tańsze wyjazdy. Mówimy o tym niejednokrotnie, ale konkretny przykład. Wycieczka do Egiptu na tydzień all inclusive. W lutym zapłaciliśmy 1775 złotych, w lipcu 1480, a w grudniu, jeśli złoty będzie się dalej umacniał, zapłacimy 1406 złotych. Tak, to jest przede wszystkim rzeczywiście y, zasługa umacniającej się złotówki względem euro. Natomiast jeszcze jest druga strona tego metalu, czyli spadająca zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami wśród zagranicznych klientów. I tutaj Ci, te popularne kraje, które, które najczęściej do których jeździmy, czyli kraje Morza Śródziemnego, tudzież Tonezja, obniżają, obniżają ceny, spadają ceny w hotelach, spadają ceny czarterów, a polski klient, który mniej odczuwa skutki kryzysu niż zachodni może na tym skorzystać, bo płaci mniej. I nie dość, jedzie w miejsce, do którego na przykład dawniej jeździli tylko Niemcy, Francuzi czy Brytyjczycy. Oni ograniczają swoje wyjazdy, dzięki temu ceny spadają i stać jest na te wyjazdy Polak. Oczywiście, no to proszę Państwa, korzystajmy. Zapraszamy. Łukasz Bąk z tygodnika wprost i Wiktor Legowicz. Dziękuję Państwu. Do poniedziałku, 9.30. Panie Wiktorze, Panie Łukaszu, dziękuję za dzisiejszą porcję informacji i do usłyszenia wkrótce. A my wracamy do płyty Najemnik zespołu Dżem. But mm -hmm. mm -hmm.